temat mojej prezentacji będzie, temat mojej prezentacji brzmi Od górnika do Koboja disco polo. Zmiany wizerunku mężczyzny na Górnym Śląsku. Ja mam dosyć bardziej tradycyjną formę, jest to po prostu tekst, który wam go przeczytam i postaram się przeanalizować w nim właśnie, jak te zmiany wizerunku następowały w czasie. Dobrze, chyba możemy rozpocząć. Śląsk dzisiaj, w oczach Polaków, kojarzony jest przede wszystkim z regionem, który w wyniku transformacji ustruje doznał zapaści gospodarczej. Typowe wyobrażenie o Śląsku oscyluje zwykle wokół zaniedbanego, brudnego i zanieczyszczonego dymem i odpadami terenu, na którym mieszkają. No właśnie, rodzi się pytanie, kto de facto zamieszkuje Śląsk i jak wygląda ich życie społeczne? Odpowiedzi padają różne. Począwszy od tego, że są to Niemcy, poprzez identyfikację z Polakami i kończąc na Czechach, czy wreszcie wyodrębnionych Ślązakach. Jeżeli zapytać przeciętnego mieszkańca Polski o szląskie tradycje, zwyczaje czy o kształt i funkcjonowanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, od... odpowiedzi zazwyczaj nie otrzymamy. Padają natomiast ogólne stwierdzenia zdeterminowane środowiskiem i pracą odnoszące się do górnictwa, hutnictwa czy szerzej przemysłu. Stereotyp ten powszechnie powielany w Polsce jest po części prawdziwy. Tradycyjna szląska rodzina składała się z jej głowy, czyli mężczyzny górnika, kobiety kury domowej oraz dzieci. Stan ten jest uwarunkowany w znacznym stopniu wydarzeniami historycznymi sięgającymi drugiej połowy XIX wieku. W świadomości zbiorowej zaczął się wtedy krystalizować model rodziny skupiający wokół siebie różnorakie obszary aktywności społecznej. Tradycyjna rodzina górnicza jest symbolem przyszłości Górnego Śląska. Trudno jest jednoznacznie mówić o jakimś jednolitym modelu rodziny górniczej, którego cechy moglibyśmy odnaleźć w całości w każdej poszczególnej rodzinie. Wyodrębnić możemy jedynie poszczególne cechy jej członków, które wydają się wspólne dla całego regionu. Zagadnieniem szczególnym interesującym jest rola mężczyzny i jego wyobrażenie, które na przestrzeni ostatnich 150 lat w znaczący sposób się zmieniło. Początkiem wizerunku mężczyzny męża-burnika jest z pewnością epoka industrializacji Śląska, która została zapoczątkowana w drugiej połowie XIX wieku. To właśnie wtedy na Śląsku zainicjowano zmiany gospodarczo-społeczne, których echa podbrzmiewają do dziś. W okresie industrializacji szerokie masy ludności wiejskiej zaczęły nabywać do regionów gospodarczych bogatych węgiel, na których powstawały pierwsze kopalnie. W znaczący sposób wzrosło zapotrzebowanie na klasę robotniczą, która zgodnie z teorią Karola Marksa powstała spośród ubożałych rolników bądź też z pracowników upadających warsztatów rzemieślniczych i manufaktur. Nastąpiło szybkie przeobrażenie strukturalne Śląska. Do końca XIX wieku powstały wielkie ośrodki przemysłowe gromadzące setki tysięcy robotników. Wraz ze zmianami gospodarczymi zmienił się także styl życia. Pańszczyzniany niewyedukowany chłop, któremu często doskierała bieda, przeobraził się w robotnika, Pan, który często posiadał własne domostwo, stosunkował dobrą wypłatę pozwalającą na utrzymanie bliskich, a dzieci, oczywiście płci męskiej, wysyłał do szkoły, a nie na pole. Edukacja zaś je do, przystosowywała je do pracy w górnictwie. Mimo tak kolosalnych zmian, jakie dokonały się w życiu szanskiego mężczyzny pod koniec XIX wieku, nie zapomniał on jednakże o swojej historii. Świadomie czy mimowiednie przeniósł część swojej przeszłości, szczególnie tej dotyczącej kultury, w nowe ramy społeczne. I tak pozostał on hipersamcem, któremu podporządkowana jest cała rodzina. Ścisła hierarchia na czele z mężczyzną, ojcem, wiązała się z najwyższym autorytetem, którym darzono mężu. Wizerunku dopełniają jego inne cechy, takie jak autorytarność w stosunku do kobiet oraz dzieci, pracowitość oraz religijność ściśle połączone ze sobą stanowiły niekwestionowaną wartość, prawie rodzinną świętość, przeżywaną w religijnym sensie, otoczoną domo domową modlitwą i kultem świętej Barbary na kopalni. Do dzisiaj, mimo powolnego zanikania, przetrwał zwyczaj szczególnego sposobu witania i żegnania znakiem krzyża członków rodziny, godzenia się z mężem pochodzącym do pracy w kopalni, z którym mógł nigdy nie wrócić, czy wreszcie znaczenia chleba znakiem krzyża. Prowadzenie gospodarstwa domowego i wychowanie dzieci w rodzinie górniczej należało do obowiązków żony. Pomoc w tym zakresie ze strony małżonka była niewielka lub żadna. Jakakolwiek interwencja lub wsparcie udzielone żonie podczas prac domowych mogło narazić górnika na ośmieszenie w oczach środowiska. Innym powodem odsunięcia się od zajęć domowych, bezpośrednio niezwiązanych z samym honorem mężczyzny, był 12-godzinny dzień pracy, który w znaczący sposób eksploatował siły przypadnego ojca. Istotną rolę w prowadzeniu rodziny pełniła kobieta. Była pewnego rodzaju czynnikiem skupiającym i wiążącym życie rodzinne. Swoją aktywnością zapewniała więź, podtrzymywanie więzi rodzinnych. Zgodnie z obowiązującym wówczas zwyczajem, szlanska kobieta nie udzielała się zawodowo. Jej praca była dyshonora dla mężczyzny. Świadczyła o tym, że nie potrafią utrzymać własnej rodziny. Warte podkreślenia jest to, że szlanski mężczyzna oddawał praktycznie całe zarobione pieniądze żonie. Należy jednak zaznaczyć, że nie wynikało to z podległości wobec kobiet, ale raczej ze specyficznego stosunku do prac domowych. Żona, kura domowa, rozporządzając środkami, miała za zadanie zrobienie zakupów i przygotowywanie obiadu dla zmęczonego po pracy męża. Jeśli przyjrzeć się tradycyjnej rodzinie górniczej, to zwykle liczyła ona od 5 do 10 dzieci. Role najmłodszego pokolenia wynikały z oczekiwań i żądań rodziców, głównie ojca. To on decydował o wszystkim, bez względu na wiek dzieci, aż do momentu założenia przez nie własnego domostwa i wyjścia z domu. Stosunki pomiędzy kobietą a mężczyzną ściśle regulowały zwyczaje oraz religia. Dobrym przykładem podległości żony wobec małżonka jest obraz kobiety myjącej nogi i plecy męża w firmie Perła w Koronie Kazimierza Kłoka. Jak powszechnie wiadomo, obmywanie nóg stanowi symbol pokory i uległości w kulturze chrześcijańskiej, chociaż w stosunku do tej ekranizacji pojawiły się głosy sprzeciwu wobec sam wśród samych górników. Twierdzili oni, że na każdej grubie, czyli kopalni, była dostępna łaźnia, a często także sauna. Być może był to tylko zabieg filmowy mający uwypuklić pewne zależności i reguły panujące w XX wieku na ziemiach śląskich. Za początek Przemian wizerunku mężczyzn na Śląsku można uznać wielką wojnę i następującą po niej II wojnę światową. Zmienia się w sposób zasadniczy przede wszystkim liczebność rodziny górniczej. Jest to przeważającym stopniu rodzina mała. Podstawą jej bytowania jest nadal praca ojca i jego autorytet, co powoli traci jednak swój sakralny wymiar. Zawód ojca, który jeszcze tak niedawno był zawodem rodzinnym, staje się zawodem indywidualnym. In indywidualnym, nadal utrzymuje, nadal, no, utrzymuje się nadrzędna pozycja ojca, lecz w ograniczonej mierze i przy złagodzeniu dawnych dystansów i surowości wobec innych członków rodziny. Ojciec nadal oczekuje posłuszeństwa od dzieci, ale nie jest to oczekiwane tak bezwzględnie jak dawniej. W małodzietnej rodzinie dziecko staje się wartością autonomicznym. W latach 70 XX wieku podjęcie pracy zawodowej przez żony zostaje częściowo zaakceptowane, gdyż stanowi już konieczność. Wśród górników nie jest to powodem do wstydu, można jednak powiedzieć, że rzuca pewien cień na górniczy honor. Tak przynajmniej widziane jest to przez starsze pokolenie. Tendencja podejmowania działalności zarobkowej przez żony wywo wywoływała często napięcia na i konflikty społeczne. W tradycyjnej rodzi górniczej rodzinie trudno było zaakceptować nowe wzorce zachowań, które powodowały niestabilność klasycznej relacji mąż, żona, kobieta, mężczyzna. W ówczesnych latach na Śląsk napływały nowe masy ludności. W wyniku tego zmieniły się zasady doboru małżeństw. W poprzednich generacjach małżeństwa zawierane były wyłącznie w obrębie własnej grupy regionalnej. Od lat 70. drastycznie wzrosła liczba związków mieszanych, co wśród rodowitych Ślązaków było uważane za podważenie norm i tradycji, a także braku szacunku oraz podważanie autorytetu śląskiego mężczyzny. Prawdziwym kryzysem dla wizerunku mężczyzny górnika okazał się okres restrukturyzacji oraz przemian społeczno-gospodarczych zapoczątkowanych w latach 90. ubiegłego wieku. Górnicy podejmują trudne wybory. Taką decyzją na pewno jest odejście z pracy, z pracy w kopalni. Poszerza się grupa osób pozostających bez pracy, obniża się status materialny i socjalny górnika. Jego prestiż zawodowy i społeczny spada. Prawie połowa górniczych żon zrezygnowała już z tradycyjnego zaangażowania wyłącznie w gospodarstwo domowe, i wychowanie dzieci. podejmują pracę zawodową. Tradycyjny model rodziny z dominującą rolą mężczyzn wydaje się być anachroniczny i powoli odchodzi w zapomnienie. Dzieci uzyskują większą autonomię. Znika presja kontynuowania drogi zawodowej przodków. Rodzice już nie tylko ojciec dążą do podnoszenia poziomu wykształcenia swoich nielicznych dzieci. Z konieczności zmienia się podział obowiązków domowych. Widok mężczyzny robiącego porządki w domu nie jest już czymś niewyobrażalnym, jak to miało miejsce jeszcze trochę ponad 100 lat wcześniej. Zmiany systemu doprowadziły do sytuacji, w której elementy tradycyjnie przenikają z elementami nowoczesnymi. Nowa rzeczywistość co prawda znacząco zachwiała pozycję mężczyzny w rodzinie, ale nie zdegradowała jej całkowicie. Pojawiły się metody ekspresji własnej męskości, które stały się możliwe dzięki środkom masowego przekazu. Nowy śląski mężczyzna stał się kowbojem rodem z amerykańskich westernów lat 50. i 60. Jedynym fragmentem odróżniającym wersję oryginalną od tej pochodzącej ze Śląska była ziemia, którą zamieszkiwał. Amerykański cowboy przymierzał pustkowia w celu wypasu zwierząt, łapania zbirów, czy w końcu przeżywania własnej samotności. Śląska wersja jest bardziej uduchowiona, nastawiona na rodzinę i wspólne przeżywanie. Szandacy sięgnęli po tradycję Keksa, artysty neutralnego, zrywając jednocześnie z niewydarzonym górnikiem. Połączyli prostolinijny z lekko duchem, podkreślając samoubstwo mistrza, którego muzyka wybyła prosto serca z samej duszy, któremu nie można zarzucić fałszu czy modelowania własnej osoby. Wraz z rozwojem wizji Śląska. Wraz z rozwojem wizji ślązaka artysty zaczęły powstawać nowatorskie i oryginalne media regionalne, przesycone mieszanką kultury amerykańskiej i śląskiej. Głównym ich obiektem zainteresowania stały się programy muzyczne oraz przedstawienia kulturalne, w których nieświadomie rozpoczęła się reprodukcja nieznanego wcześniej wyobrażenia mężczyzny. Przędzacy wykorzystali uniwersalizm amerykańskiej kultury, włączając ją jednocześnie do swojej twórczości audiowizualnej. Skutkiem tego zapoczątkowano reprodukcję mitu Ślązaka, artysty ojca i głowy w rodzinie w nowej konwencji utrzymanej w beztroskich teledyskach, w których można dostrzec zamierzchłe normy relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, przedstawione jedynie w nowej, delikatniejszej formie. Materiały emitowane na antenie Radia Pekary czy TV Silerzia w sposób czytelny przywracają archety mężczyzny, wymieniono jedynie nieaktualny wzorzec górnika na nowszy, lepszy model artysty. W nowych mediach Ślązak przedstawiony jest jako wolny, nieskrępowany niczym ptak, który zdecydowanym krokiem podąża przez życie. Tradycyjnie lecz kusa ubrane kobiety, niejednokrotnie pokazane są jako ładny dodatek do mężczyzny. Przedstawione, przedstawione jako pomywaczki, sprzątaczki i służki z niecierpliwością wyczekują męża, który powróci z pracy lub szpilu i powie im wreszcie szlachetne słowa kocham cię. Stereotyp powielany jest w kolejnych produkcjach. Lista Śląska Szlagierów z lipca 2012 roku zawiera utwór zatytułowany Piosenko o życiu Beata, zespołu Beata i Marcin. Kobieta w nim występująca narzeka na lenistwo swojego męża, na trudy życia związane z wychowaniem dzieci i staniem przy garach, ale jednocześnie krzyczy błagalnie do męża, co powinna zrobić lub powiedzieć, aby on wreszcie wykazał zainteresowanie jej osobą. W świcie ubiegłego lata nie odnajdziemy kobiety emancypantki, jest to zwyczajna uległa baba z końca XIX wieku, która przeniosła się w czasie, aby znów zadowolić samca i zatuszować rysy, które pojawiły się na krysztale młodości. W kolejnych materiałach kobiety prezentowane są jako femme fatal, uwodzicielki przynoszące i pogrążające mężczyzn w rozpaczy i zgubie. Teksty z reguły zawierają dialogi kobiet i mężczyzn, z których to mężczyzna cierpi z powodu zachowania i poczynań kobiety, nawołuje do podporządkowania się jego decyzjom i zachowania godności. Można więc jednoznacznie stwierdzić, że nowy wizerunek szanskiego mężczyzny jest właściwie reprodukcją górnika, samca alfa, dzięki możliwościom mediów masowych, ostatni dla przynajmniej w środkach. W środkach przekazu odrodziła się koncepcja mężczyzny, która częściowo została wyparta pod koniec lat 80.. Nowa konstrukcja sządzaka została zbudowana na opozycji mężczyzny i kobiety, podkreśleniu tradycyjnych ról przypisanych płciom w pionierskim wymiarze, w którym śląskie lasy Okopoja po raz kolejny łapie i zniewala kobiety. Dziękuję.